Katastrofy samolotów Widmo Katastrofy samolotów Widmo są stosunkowo nowym zjawiskiem. Istnieje jednak sporo doniesień o takich przypadkach. Scenariusz zwykle wygląda następująco. Świadkowie widzą zniżający się samolot, często w płomieniach. Słyszą uderzenie i czują drżenie gruntu, gdy samolot rozbija się. Czasami widoczne są dym i płomienie, świadkowie zaś czują zapach rozlanego paliwa. W trakcie dochodzenia okazuje się jednak, że po wypadku nie ma śladu. Nie tylko nie ma wraku, ale również nie istnieją zapiski o zaginionym lub utraconym samolocie. Co więc widzą ci ludzie? Oto kilka spośród tajemniczych doniesień z terenu Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy Westbrook w stanie Connecticut byli zaskoczeni, gdy w środowy ranek 15 stycznia 1997 roku usłyszeli jak jednosilnikowy samolot wpadł do wód rzeki Long Island Sound i znikł. Według gazety The Day, Straż Przybrzeżna stanowi Departament do Spraw Ochrony Środowiska, dwa helikoptery ratunkowe, oddziały Straży Pożarnej z Westbrook, Old Saybrook, Madison i Clinton a także patrole marynarki wojennej i prywatne łodzie przeszukały obszar 100 mil kwadratowych po tym, jak jeden z mieszkańców zgłosił obserwację samolotu wpadającego do wody. Daniel Bowes z Meeting House Lane pił właśnie kawę około 7.30 rano w West Beach na Salt Island Road, gdy zobaczył samolot lecący nisko nad wodą, powiedział Ralph Buck, kapitan z oddziału Straży Pożarnej w Westbrook przekazał strażakom, że samolot wyglądał jak gdyby zamierzał zanurkować, choć nie widział pluśnięcia. Według porucznika Cliffa Sadukasa z Policji Stanowej żadne lotnisko w okolicy nie zgłosiło zaginięcia samolotu. O czwartej po południu Straż Przybrzeżna odwołała poszukiwania. Nie znaleziono żadnego śladu po samolocie. W 1956 roku trzy kobiety z okolic Owando w stanie Montana Około 50 mil na południowy wschód od Misula doniosły o obserwacji smugi kondensacyjnej i spadających z niej obiektów, które wyglądały jak spadochrony. Jedna z ranczerek powiedziała policjantom, że widziała wyglądający jak deska obiekt, który spadł z samolotu. Szeryf Ed Burrow i jego zastępca, pomimo spadającej temperatury i grubej na 4 stopy warstwy śniegu, dokonali przeszukania na lądzie, przy czym pomagał im wyposażony w narty samolot, który przelatywał nad tym obszarem, niczego jednak nie znaleziono. Dwa dni później chłopiec mieszkający niedaleko Owandą doniósł o eksplozji, jaką widział na stoku w pobliżu swojego domu. Opisał to jako wielką eksplozję z czerwonymi i żółtymi płomieniami. Jak potwierdzili policjanci, czas i miejsce podane przez chłopca zgadzają się z historiami opowiedzianymi przez trzy kobiety. Przedstawiciele Malmström AFB w Great Falls, a także przedstawiciele służb cywilnych i wojska, zgodnie stwierdzili, że nie odnotowali zaginięcia żadnego wojskowego, komercyjnego ani prywatnego samolotu. 18 lutego Karl Schirmer, koordynator zespołu poszukiwawczo-ratunkowego z Montany ogłosił. Dalsze poszukiwanie jest bezcelowe. Szeryf udał się w miejsce, w którym widziano zajście i nie znalazł niczego. Inny przypadek katastrofy samolotu Widmo miał miejsce w hrabstwie Butler w stanie Ohio. Oto cytat z gazety The Cincinnati Post z 13 sierpnia 1976 roku. Wczoraj po południu przerwano poszukiwania samolotu, który w środę późną nocą miał się rozbić w Raleigh Township, niedaleko Imhoff i Indian Creek Roads. Czytamy w tym doniesieniu prasowym. Policjanci podali, że pewien radiowiec amator Usłyszał coś, co według niego brzmiało jak powiadomienie o niebezpieczeństwie od samolotu, który miał lecieć z Oksfordu do Cincinnati około 11 w nocy. Wczoraj około 1.45 w nocy George Mosley, zamieszkały przy 1203 Aisle Avenue w Hamilton, jego syn i dwóch innych chłopców rozdzielili się w tej samej okolicy podczas polowania na szopy. Chłopcy powiedzieli, że w tym czasie na poziomie czubków drzew zobaczyli na niebie biały błysk. Następnie usłyszeli wycie i upadek. Lotniska w Hamilton i w hrabstwie Butler nie posiadają żadnych zapisków na temat małego samolotu wypełniającego plan lotu w tym czasie. Policjanci wykorzystali samolot i udali się w ten rejon w poszukiwaniu rozbitego samolotu w środę w nocy do momentu, gdy w okolicy Rayleigh powstała mgła. Poszukiwanie kontynuowano wczoraj rano i przerwano je, ponieważ niczego nie znaleziono. Inny wypadek samolotu Widmo Wydarzył się 18 listopada 1955 roku. Pierwsze doniesienia mówiły o intensywnym przeczesywaniu górskiego rejonu Dark Hollow w stanie Pensylwania w poszukiwaniu samolotu, który rzekomo miał się tam rozbić. Poszukiwania rozpoczęto po tym, jak Dale Murphy, koordynator obrony cywilnej w hrabstwie Cumberland, powiedział, że otrzymał raporty od 10 członków GOC, którzy słyszeli lub zaobserwowali samolot, który chyba miał problemy przelatujący na wysokości 1000 stóp. Jedna obserwatorka powiedziała, że samolot zniknął z jej pola widzenia za wzgórzem, później zaś usłyszała coś przypominającego eksplozję. Sprawdzenie różnych agencji kontroli lotów nie wykazało jednak żadnych doniesień o zaginionym samolocie lub problemach. Baza sił powietrznych w Westover w Massachusetts wysłała samoloty do ratownictwa morskiego z powietrza, aby pomóc służbom na lądzie w poszukiwaniach. Samoloty zostały wezwane po tym, jak doniesiono o obserwacji dwóch flar nad głębokim wąwozem w Dark Hollow. Podczas poszukiwań z powietrza prowadzonych przez Siły Powietrzne i Cywilny Patrol Powietrzny, a także prawie 300 strażaków, policję, pracowników obrony cywilnej i ochotników nie znaleziono jednak ani śladu po rozbitym samolocie. Utrzymywanie się flar spowodowało jednak wznowienie poszukiwań. 20 listopada zauważono żółte flary o 1.30 w nocy i 6.00 po południu. O 9.30 tej nocy Murphy kazał włączyć syreny we wszystkich jednostkach straży pożarnej w okolicy. 15 minut później w niebo wystrzeliła inna flara. W końcu 22 listopada poszukiwania przerwano, a samolot Widmo stał się legendą. A oto jeden z najciekawszych przypadków katastrofy samolotu Widmo. 29 listopada 1996 roku, dzień po święcie dziękczynienia, mieszkaniec okręgu Miami w Ohio wyładowywał produkty ze swojego samochodu. Gdy wchodził do domu, wydarzyło się coś, co zakłóciło spokój. Ziemia zadrżała, a mój dom zaczął wibrować, powiedział mężczyzna podczas rozmowy w swoim pokoju dziennym trzy tygodnie później. To brzmiało jak gdyby zderzyły się ze sobą dwie ogromne płyty. Czułem ich uderzenie. Moje okna i zasłony nawet zagrzechotały przez jakieś 30 sekund. Dźwięk wstrząsnął domem pomiędzy 7.30 a 8.00. Jakieś pół godziny później pojawili się pracownicy Departamentu Policji z Franklin, sprawdzając okolice w poszukiwaniu rozbitego samolotu. Później tej samej nocy wizyta w Departamencie Policji we Franklin w celu zapytania o poszukiwania we Franklin porucznika Masseya ujawniła pewne sprzeczne informacje. Sądzę, że pana świadek się pomylił, powiedział Messi. Do godziny 9.07 nie rozpoczęliśmy poszukiwań ani akcji ratunkowej, które stanowiły odpowiedź na powiadomienie na obszar całego hrabstwa o możliwym upadku samolotu w tym rejonie. Poszukiwania i akcja ratunkowa były zakrojone na szeroką skalę i były prowadzone przez kilka oddziałów policji z hrabstw Warren i Montgomery. Poszukiwanie rozpoczęło się o 8.49 po południu, gdy Komenda Główna Policji w Miami otrzymała telefonicznie zawiadomienie od stacji służb lotniczych FAA Flight Service Station, znajdującej się na międzynarodowym lotnisku w Dayton. Przypuszczalnie koordynatorzy służb ratunkowych powiadomili departament w Miami o wykryciu nadajnika ELT, czyli Emergency Locator Transmission. Jest to nadajnik wysyłający sygnał umożliwiający zlokalizowanie samolotu, statku itd., który znajdował się dwie mile na zachód od głównego lotniska w Dayton. Co dziwne, sygnał ILT nie został wykryty lokalnie, jak się spodziewano, ale za pomocą satelity. Gdy rozpoczęto akcję ratunkową, zespoły poszukiwawcze udały się w rejon na zachód, a później na południe od głównego lotniska Wright Brothers południowy Dayton. Zmiana miejsca poszukiwań spowodowana była zmianą miejsca, z którego nadawany był sygnał ELT, który początkowo pojawił się około 15 mil na północny zachód od lotniska Wright Brothers, później zaś w dziwnych okolicznościach został wyśledzony w odległości ponad 2 mil na zachód od lotniska. O 9.17 po południu jednostki naziemne w Springboro i Miamisburg zaczęły wykrywać silny zapach palonej gumy. Co zastanawiające, trzecie miejsce przy State Route 741 było również tym, w którym świadek z drugiego miejsca donosił o odgłosach eksplozji, również między 7.30 a 8.00 po południu. Nie znaleziono żadnego fizycznego dowodu potwierdzającego, że rozbił się w tym miejscu samolot. Nie odnaleziono również żadnych szczątków. Cała sprawa dotycząca tajemniczego sygnału ILT, głośne odgłosy wybuchu i upadku słyszane przez niezależnych świadków z dwóch miejsc, wzrokowa obserwacja obiektu z jednym czerwonym światłem, niepewny przebieg wydarzeń w Post-83, ślad na radarze przekazywany oddziałom policji przez Międzynarodowe Lotnisko w Dayton, zapach palonej gumy, późniejsze anulowanie pewnych procedur raportowania przez Lotnisko Międzynarodowe w Dayton, które jak się później okazało miało miejsce, brak zapisów w dziennikach prowadzonych przez operatorów tego lotniska, Późniejsze zapytania dotyczące potraktowania doniesień przez miejscową policję oraz zaangażowanie Langley w przekazywanie tego służbom lotniczym to różne zagadki powiązane z tym pogmatwanym, skomplikowanym dramatem, które pozostają nierozwiązane. Autor Stephen Wagner Paranormal About Come i Velios A oto fragmenty innych artykułów zabierających wzmianki o obserwacjach samolotów widm. Ostatnio to zjawisko występuje coraz częściej. Ludzie widzieli i słyszeli katastrofy samolotów tylko po to, aby nie znaleźć żadnego wraku, ani też żadnych zapisków o zaginionych lotach. Jest to rzecz stosunkowo nowa, wydaje się jednak występować na całym świecie. Od czasów II wojny światowej ponad 50 samolotów rozbiło się o mgliste zbocza Dark Peak w południowym Yorkshire w Anglii. Wielu ludzi widziało bombowiec typu Lancaster lub sporadycznie Dakota, przelatujący bezszelestnie nad rezerwatami Hope Valley. Niektórzy mieszkańcy dzwonili na policję i donosili o katastrofach samolotów, po czym rozpoczynano akcje poszukiwawcze i ratunkowe. Jeden z leśniczych w Peak Park twierdzi, że jakieś trzy razy w ciągu roku wzywany jest do poszukiwania rozbitych samolotów, niczego jednak nie znajduje. Leśniczy sądzi, że za ten problem odpowiedzialna jest iluzja. Istniała teoria, że to terroryści z Ira przelatywali nad Peak Park lub że za całą sprawę odpowiedzialny jest rząd. Teoria ta została jednak później obalona przez większość policjantów. Służby ratunkowe z południowego Yorkshire otrzymywały doniesienia o samolocie, który spaść miał do kamieniołomu niedaleko Doncaster. Służby bezpieczeństwa, w tym dwa helikoptery, podjęły bezowocne poszukiwania. Rzecznik policji w południowym Yorkshire powiedział Było wiele telefonów od ludzi mieszkających w rejonie Hetfield i Doncaster. Wydawało im się, że widzieli samolot zniżający się na pola. Jednak intensywne przeszukiwanie tego rejonu niczego nie wykazało. Nie donoszono również o żadnym zaginionym samolocie. 26 lipca 1998 roku w pobliżu Skirmelsdale w hrabstwie Lancashire w Anglii mieszkańcy donosili o spowitym płomieniami samolocie, który uderzył w ziemię, wybuchając kulą ognia. Policja, zespoły ratownicze, strażacy i medycy wraz z helikopterami przeszukali teren. Świadkowie mówili, że samolot rozbił się na polu, a za nim ciągnęła się smuga dymu. Nigdy nie znaleziono żadnego samolotu ani też śladu po jakimkolwiek upadku. Źródło: AboutFacts.net na początku lat 80. mój ojciec pracował jako flagarz dla firmy budującej urządzenia w Long -neck w stanie Delaware w USA. Tego dnia przez cały dzień było duże zachmurzenie, jednak z pomiędzy chmur czasami wyglądało słońce. Tata spojrzał w górę, ciesząc się tym widokiem i zauważył stare samoloty z czasów II wojny światowej. Nie było to kilka samolotów tego samego typu, ale różne rodzaje samolotów z tamtego okresu. B-17, B-24... P-25, P-29, Tenderbolty, Corsery, Hellcaty i samoloty armii amerykańskiej, których nazwy nie mógł sobie przypomnieć. Przelatujące nad morzem na wysokości 2000-3000 stóp, jak gdyby leciały na wojnę. Słyszał nawet silniki, choć dość słabo, ale tylko gdy mury się rozdzielały. Gdy chmury się zamknęły, nie słyszał niczego. To starzenie trwało z przerwami przez godzinę. W tym czasie tata nic o tym nie myślał. Z pewnością baza sił powietrznych w Dover nie była zbyt daleko, więc mógł to być tylko pokaz lotniczy. W tym dniu jednak nie organizowano żadnych pokazów. Poza tym niewiele z tych samolotów istnieje, a na pewno nie tyle, ile on ich widział. Zgubił się przy stół, a przecież wciąż nadlatywały kolejne. Ostatnio mój ojciec skończył czytać książkę, w której znajdują się historie z samolotami widmo i to nie daje mu spokoju. Nikt w jego ówczesnym miejscu pracy nigdy nie wspominał o obserwacji samolotów, sądzi więc, że traci zmysły. Relacje nadesłała Kelly Ann. Często pojawiają się teorie, że niektóre duchy ludzi lub zwierząt są niczym więcej jak tylko rezydującą energią, niereaktywnym, zapisanym wcześniej wydarzeniem z przeszłości, które od czasu do czasu odtwarza się na oczach świadków niczym krótki film. Stąd możemy spekulować, że samoloty widmo, które z pewnością nie są istotami żywymi, również mogą być formą rezydującej energii, która jest obserwowana od czasu do czasu, gdy nadarzą się ku temu odpowiednie warunki. Może jednak być i tak, że obserwacje samolotów widm stanowią potencjalny portal, umożliwiający przejście do innej rzeczywistości istnienia lub też mogą być zakrzywieniem w wymiarze czasu. Źródło angelsghost.com Obserwacji podobnej do tych opisanych w artykule Stephena Wagnera dokonała w 1959 roku rodzina mieszkająca w Beach Fork w hrabstwie Wayne County w zachodniej Virginii w USA. Jest to wiejskie miasteczko położone z dala od wielkich miast. W środku nocy dały się słyszeć dość głośne dźwięki małego samolotu. Wzrokowo jednak niczego nie zaobserwowano. W końcu dał się słyszeć głośny huk upadku, Prowadzone następnego dnia poszukiwania rozpitego samolotu nie przyniosły rezultatu. Nie znaleziono nic. Niestety, nie jest znana dokładna data tej obserwacji. A oto jedna z najnowszych relacji, tym razem opublikowana przez serwis Ghost Theory. Zdarzenie miało miejsce 20 września 2011 roku około 8.30 wieczorem w Reading w hrabstwie Berkshire w Wielkiej Brytanii. Nocą niektórzy mieszkańcy tej małej miejscowości usłyszeli dochodzący z nieba dziwny hałas. Dźwięk był słyszalny w całym Reading oraz w okolicznych miejscowościach. Pojawiły się też informacje o obserwacji nisko lecącego samolotu pasażerskiego. Inni świadkowie twierdzili, że była to jakaś większa maszyna. Wydawało się, że samolot miał problemy i leciał wyjątkowo nisko. Dał się też odczuć dziwny zapach palonego oleju. Obserwacji dokonały setki osób z Reading, Tylehurst, Calcott i rejonu zachodniego Berkshire. Podejrzewano, że samolot rozbił się niedaleko Selham Woods. Policja oraz służby lotnicze twierdzą jednak, że nie stwierdzono żadnego zaginięcia bądź katastrofy samolotu. Czytał Ivelios